Ewangelia według Łukasza, rozdział 9. Jezus zwołał dwunastu swoich uczniów. Dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby. Rozesłał ich, żeby głosili o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. Powiedział do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. Jeśli ktoś nie przyjąłby was... Wychodząc z miasta, strząśnijcie proch ze swoich nóg na świadectwo przeciwko nim. Gdy więc wyszli, obchodzili wszystkie miasteczka, zwiastując Ewangelię i wszędzie uzdrawiając. Usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co działo się przez niego. Był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, że Jan z zmartwychwstał. Inni znów, że ukazał się Eliasz, a inni, że stał jeden z dawnych proroków. Powiedział Herod, ja na ściąłem, Kim zatem jest ten, o którym słyszę takie rzeczy? I szukał sposobności, aby go zobaczyć. Gdy wrócili apostołowie, opowiadali mu, co uczynili. On wziął ich ze sobą i odszedł na osobność przy mieście, które nazywało się Betsaida. Lud jednak dowiedział się o tym i szedł za nim. Przyjął ich, mówił im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Dzień chylił się ku wieczorowi i przystąpiło dwunastu, mówiąc mu, rozpuść lud, aby odszedł do okolicznych miasteczek i wsi, znaleźć schronienie i żywność, bo tu jesteśmy na miejscu pustym. On do nich powiedział: Wydajcie im jeść. Oni powiedzieli: Nie mamy więcej niż pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i nabędziemy żywności dla wszystkich ludzi. Bo było tam około pięciu tysięcy mężczyzn i powiedział do swoich uczniów: Rozkażcie im usiąść grupami po pięćdziesięciu. Uczynili tak i posadzili wszystkich. On Wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, błogosławił je i łamał i dawał uczniom, aby kładli przed ludem. Jedli wszyscy i byli nasyceni. Zebrano z pozostałych kawałków dwanaście koszy. Stało się, gdy modlił się na osobności w towarzystwie uczniów, że zapytał ich, za kogo uważają mnie ludzie. Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, ale drudzy za Eliasza, a inni, że z martwych stał jeden z dawnych proroków. Powiedział im, a wy mówicie, że kim ja jestem? Piotr odpowiedział, Chrystusem Bożym. Jednak on surowo napomniał ich i rozkazał, aby tego nikomu nie mówili. Mówiąc, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, być odrzuconym przez starszych ludu, przez arcykapłanów i przez skrybów i być zabitym, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech codziennie weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, gdy samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów, tego też Syn Człowieczy będzie się wstydzić, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i świętych aniołów. Prawdziwie powiadam wam. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie skosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W jakieś osiem dni po tych słowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Gdy modlił się, wygląd jego oblicza zmienił się, a jego szaty stały się białe i lśniące. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało stać się w Jerozolimie. Piotra i tych, którzy byli z nim, zmógł sen. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i dwóch mężczyzn, którzy razem z nim stali. I stało się, gdy oni odeszli od niego, że Piotr powiedział do Jezusa, «Mistrzu, dobrze nam tu być!» Zróbmy trzy namioty, tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy on to mówił, pojawił się obłok i zacienił ich. Bali się, gdy wchodzili w obłok. Usłyszeli głos mówiący, to jest mój Syn umiłowany, słuchajcie Go. Gdy przebrzmiał ten głos, zobaczyli Jezusa samego, milczeli i nie mówili nikomu o tym w tamtym czasie, co widzieli. Na zajutrz, gdy stąpił z góry, spotkał go liczny lud. I oto mężczyzna z ludu zawołał, mówiąc Nauczycielu, proszę cię, popatrz na mojego syna, bo mam go jedynego. Oto duch bierze go, nagle krzyczy i targa nim tak, że się pieni. I z trudem go puszcza, zostawiając go poranionego. Prosiłem twoich uczniów, aby go wygnali, a nie mogli. Wtedy Jezus odpowiedział. O narodzie niewierny i przewrotny. Jak długo będę z wami i jak długo was będę znosił. Przyprowadź tu swojego syna. Wtedy, gdy on podchodził, porwał go zły duch i targał nim. Jednak Jezus... Uciszył ducha nieczystego, uzdrowił młodzieńca i oddał go jego ojcu. Zdumieli się wszyscy nad wielkością Boga. A gdy się wszyscy temu wszystkiemu dziwili, co czynił Jezus, powiedział do swoich uczniów. Nakłoncie swoich uszu na te słowa, bo Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Jednak oni tego nie zrozumieli, było to zakryte przed nimi, tak że nie mogli pojąć, a bali się go spytać o to słowo. Przyszło im na myśl, kto z nich mógłby być największy. Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko i postawił je przy sobie. Powiedział im, kto przyjąłby to dziecko w moim imieniu mnie przyjmuje, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten będzie wielki. Jan odpowiedział. Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wygania demony. Zabroniliśmy mu, dlatego że z nami za Tobą nie chodzi. Powiedział do niego Jezus. Nie zabraniajcie mu bo kto nie jest przeciwko wam, jest za wami. Gdy się wypełniły dni, w których czasie miał być wzięty do, w górę, zwrócił swoje oblicze, aby iść do Jerozolimy. Wysłał posłańców przed sobą, którzy weszli do miasteczka samarytańskiego, aby przygotować mu miejsce. Jednak oni go nie przyjęli, dlatego że oblicze jego było zwrócone ku Jerozolimie, Widząc to uczniowie Jego, Jakub i Jan powiedzieli, Panie, chcesz, a powiemy, żeby z nieba zstąpił ogień i ich spalił, tak jak uczynił Eliasz? Obróciwszy się, Jezus skarcił ich, poszli do innego miasteczka. Stało się, gdy oni szli, że w drodze ktoś powiedział do Niego, Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie. Jezus mu powiedział, lisy mają jamy, a ptaki niebiańskie gniazda. Syn człowieczy natomiast nie ma gdzie skłonić głowy. A powiedział do drugiego, pójdź za mną. Odpowiedział, panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Na to Jezus odpowiedział. Niech umarli grzebią umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział inny, pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi domownikami. A Jezus powiedział do niego, nikt kto przyłoży swoją rękę do pługa i patrzy wstecz nie pasuje do Królestwa Bożego.